Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym krótkim odcinku specjalnym. Ulega zmianie adres RSS. Jeżeli automatycznie w jakiś sposób nie dostalibyście nowych odcinków, to proszę Was bardzo, udajcie się na stronę www.retroracketnetwork.pl i zasubskrybujcie nas właśnie na tamtej platformie. Anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Na RetroRacket Network znajdziecie też inne ciekawe polskie podcasty. Zapraszamy do reklamy. Nie, Nie boimy się eksperymentować. Podcast już Widelec. Do usłyszenia. I pamiętajcie: RetroRacket Network, pisane razem.pl